Jest dziewiętnasta. Dwójka. Jesteś na miejscu. Serię żaden. Przed mikrofonem Janka Antozianko. Pora na... Głosy, czyli podsumowanie dnia i najciekawsze głosy z naszej anteny. Nie tak dawno z Wrocławia łączyła się z nami dyrektorka Narodowego Forum Muzyki Olga Humeńczuk, a to po to, aby przekazać hasło tegorocznej Wratislawii kantans. Festiwal Wrocławia Kantans będzie odbywał się we wrześniu od 3 do 13 września pod hasłem Smuga Cienia. To jest bardzo ciekawe. Dużo dyskutowaliśmy z dyrektorem artystycznym Andrzejem Kosendyakiem na ten temat. To jego pomysł takiej idei yy, i przyjęcia takiego hasła. Dużo dyskutowaliśmy o tym, ponieważ yy, można bardzo różnie interpretować tę powieść i to znaczenie, które, które wypływa z treści powieści Konrada. Można rozmawiać i interpretować tutaj kwestie zmian w życiu każdego człowieka. To niekoniecznie musi być przejście z młodości w starość, ale może być każda zmiana, która się dzieje, czyli na przykład nie wiem, objęcie jakiegoś stanowiska i przyjęcie większej odpowiedzialności na siebie. Tam w powieści jest mowa o tym, że stary kapitan przekazuje młodemu zarządzanie statkiem i trochę rozmawialiśmy o tym też z dyrektorem Kosendiakiem, który mi Przekazał pałeczkę półtora roku temu właściwie i dla mnie to też było takie trochę przejście, bardzo ważna zmiana w życiu. Także te zmiany otaczają nas na co dzień, dzieje się bardzo dużo też w świecie. Obecnie bardzo dużo zmian, bardzo dużo takich napięć i, i myślę, że każdy może bardzo szeroko interpretować to hasło smuga cienia. Mówiła dyrektorka NFM, czyli Olga Humeńczuk a Wratislawia Kantans z hasłem smuga cienia już we wrześniu. Cykl zapisków ze współczesności w tym tygodniu wypełnia swoją żywiołową gawędą maestro Jerzy Maksymiuk. Wchodzimy Wydział Fortepianu Kompozycji no i kiedyś był koncert i zabrakło dyrygenta. I trzeba było zadrygować jakiś utwór. To zrobiłem. No i był Bogusław Madej na tym koncercie. No bo niech pan przyjdzie do mnie. Zobaczymy, czy się pan nadaje do tego. Był bardzo surowym profesorem ale zdałem znowu wszystkie egzaminy, jakie trzeba było zdać. No ze słuchu dyktant to łatwo zdałem, bo to nawet ktoś tam opowiadał różne rzeczy, o których ja nie wiem, że ktoś usiadł na fortepianie, a ja wszystkie dźwięki odgadłem. Tak, oczywiście, tak, rozpoznaję te dźwięki, ale bardzo rozpoznaję barwę. I to, to stanowi bardzo wielki kłopot, ponieważ żeby pewną barwę uzyskać, to trzeba zespolić grupę wszystkich ludzi czyli zmobilizować każdego muzyka i nie mogę tego osiągnąć, ponieważ jak gdyby wkraczał w mnie swoją kompetencję, a ja bez zmiany orkiestry nie mogę drygować. Wracając do Madeja był profesorem niezwykle wymagającym, elegancki, niezwykle, miał uszyty zawsze garnitur przez krawcę. nie były kopowane. płaszcz, pięknie uszyty garnitur, nawet pamiętam jak krawiec się nazywał, maszerek, drwi pięknie uczesane, głowa też, włosyk, papierosek, no i wymagający niezwykle. To był niezwykle zdolny człowiek. Mógłby być Klaudia Abado. Nie wiem, dlaczego się tak nie stało. I w, w sensie manualnym, i w sensie pojmowania muzyki, i w sensie znania partytury, na przykład... Dla ja znam jego utwory. No niezwykła instrumentacja, rewelowska instrumentacja. Miał jakoś wrodzone zdolności do, do instrumentowania. Kilka utworów dobrze napisał, ale manualnie, wspaniale drygował. No, ale tak w życiu bywa, czasami się człowiek jakoś wyżej dochodzi, czasami, nie? Z różnych to powodów. Ale jako profesor był wspaniałym profesorem. No, krótko otrzymał tych studentów. Co było u mnie? aż że takie sztywne ruchy troszkę żołnierskie... Może i tak pozostało, dlatego ja siebie nazywam, jestem dobry drwal leśny, ale skuteczny, <grych> ale nie poeta. Mówił maestro Jerzy Maksymiuk, bohater zapisków ze współczesności w tym tygodniu. Maestro jutro skończy 90 lat. W poranku dwójki była dziś mowa o zbliżającym się festiwalu kultury kurdyjskiej. Mówiła o nim tłumaczka z tego języka i współorganizatorka dr Joanna Bocheńska. Kurdish Sun in Spring, Warsaw. Taki jest tytuł naszego festiwalu w tym roku i podtytuł to Kurdowie i inni, dlatego, że właśnie ideą jest zwrócenie uwagi, że Kurdowie nie zawsze byli porzucani tylko przez innych, jak głosi powtarzane przez wszystkich takie powiedzenie, że nie mają przyjaciół oprócz gór. I zwrócenie uwagi właśnie na tych różnych przyjaciół Kurdów wśród Ludzi, ich sąsiadów, czyli tych, z którymi często mają konflikt. Ten konflikt jest właśnie centrum zainteresowania medialnego, ponieważ mówi się o Kurdach jako separatystach, ale w rzeczywistości jest inna. Kurdowie dzisiaj nie są separatystami. Chcą decentralizacji tych kilku państw Turcji, Iranu, Syrii i Iraku i stworzenia nowej rzeczywistości, która dałaby więcej przestrzeni dla życia i rozwoju kulturalnego dla wielu zamieszkujących ten region mniejszości. Dlatego ta idea solidarności, budowania mostów i współpracy jest tak bardzo ważna, bo to marzenie o tym innym Bliskim Wschodzie gdzie będzie miejsce dla każdego. Ono nie wydarzy się bez tej współpracy i budowania mostów, a Europa jak najbardziej jest tą przestrzenią, która mogłaby i powinna takie budowanie mostów między tymi różnymi innymi na Bliskim Wschodzie wspierać. Kurdyjskie słońce w wiosennej Warszawie, czyli Festiwal Kurdish Sun in Spring Warsaw, potrwa dwa dni od 17 do 19 kwietnia. Będzie miał miejsce w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie. A na koniec pogłosów kilka miłych zdań pod adresem włoskiej kuchni, bohaterki kwadransa bez muzyki i oficjalnej, niematerialnej tradycji z listy UNESCO. Opowiada Magdalena Tomaszewska-Bolałek zajmująca się food studies na Uniwersytecie SWPS. Niematerialne dziedzictwo skupia się na tej otoczce kulturowej, czyli to, jaką jedzenie odgrywa rolę w naszym życiu. Nie chodzi tylko o sam produkt, ale chodzi o to właśnie, jak on powstał. To wszystko, co się dzieje wokół stołu, te całe historie rodzinne, opowieści, legendy, bajki, podania związane z jedzeniem, to wszystko ma ogromny wpływ na to, że to nie tylko produkt, to staje się dziedzictwem niematerialnym, dziedzictwem, które też przekazujemy z pokolenia na pokolenie. We wniosku znajdziemy informacje o dobrej jakości produktach, o transmisji z pokolenia na pokolenie, bo to jest bardzo istotne. Bo UNESCO Niematerialne Dziedzictwo traktuje też jako ten ważny element przetrwania. Chodzi o to, żeby zachować coś dla potomności, dla przyszłych pokoleń. Więc jakby tutaj pojawia się ta transmisja, że babcie uczą gotować wnuki i dzięki temu kuchnia włoska jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zwraca się tam też uwagę na aspekt emocjonalny, że kuchnia, rodzinny dom, rodzinny stół to też miejsce, które wzbudza wiele emocji. No bo nie ma chyba lepszego sposobu na okazywanie uczuć niż poprzez gotowanie dla bliskich Osób. To oczywiście składniki, techniki kulinarne, prostota, która łapie za serce, ale także opowieść. My kupujemy nie tylko same potrawy i produkty, kupujemy też pewne wyobrażenie życia. To nie tylko dobrej jakości ser, to nie tylko dobrej jakości makaron, ale właśnie piękna pogoda, miła atmosfera, gościnność, to jest dolce Vita, to jest to wszystko, co nam się bardzo mocno kojarzy z Włochami i to też jest przenoszone na aspekty kulinarne. Mówiła Magdalena Tomaszewska-Bolałek, a to były pogłosy audycji rozmów i opowieści w całości. Mogą wysłuchać Państwo o każdej porze dnia i nocy na naszym serwisie podcastowym. Janka Antyzienko, do usłyszenia. Autopromocja. Jak brzmi grecki duch zamknięty w jazzowym brzmieniu? Swoją odpowiedź na to pytanie proponuje nam zespół Kratisa Q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 Ścieżka dźwiękowa, ścieżka muzyczna, soundtrack, banda sonora, kolonna sonora, original motion picture score, underscore, muzyka dodatkowa, źródłowa, ale i muzyczna oprawa, muzyka prekompilowana, ilustracyjna, do gier wideo, muzyka świata przedstawionego, piosenki, te znane i te napisane specjalnie do filmu. Ale też da się krócej, po prostu muzyka w kadrze, każdy czwartek o 15. Zapraszam, Mariusz Gradowski.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 Autopromocja. Słuchają Państwo dwójki, jest 10 minut po 19. O wszystkim z kulturą. Dobry wieczór. Katarzyna Sanocka, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o historii powstania umuzykalniających audycji radiowych emitowanych na antenie Polskiego Radia, dzięki którym w okresie powojennym prowadzono zdalną edukację muzyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Inspiracją do podjęcia tego tematu jest książka zatytułowana Rytmika w Eterze. Historia audycji umuzykalniających Marii Wiman, autorstwa dr Katarzyny Foreckiej Waśko, która jest... Jest dziś gościem dwójki. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, witam państwa. Doktor Katarzyna Forecka-Waśko jest absolwentką Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki na Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Obecnie kieruje Laboratorium Edukacji Muzycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu właśnie. Jest także nauczycielką w Szkole Baletowej imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w poznaniu, a także autorką piosenek, książek, artykułów związanych z edukacją muzyczną dzieci. Kasiu, edukacja muzyczna dzieci to coś, co jest dla ciebie bardzo, bardzo bliskie. Ja zastanawiam się, kiedy po raz pierwszy usłyszałaś o Marii Wiman i o tych muzycznych audycjach kierowanych dla przedszkolaków, które były emitowane w Polskim radio. Marię Wimman znałam z jej publikacji opracowań podręczników śpiewników i kiedyś czytając wstęp do tego opracowania przeczytałam, że w zasadzie wszystkie te wypracowane przez nią zabawy i zebrane piosenki e, pojawiły się w radiowych audycjach umuzykalniających. I to był taki moment, w którym e, postanowiłam sięgnąć gdzieś do e, wiedzy o tych audycjach, e, co okazało się e, niezwykłą przygodą, taką, która myślę w pewien sposób zdominowała e, w ogóle moje myślenie o edukacji. Muzycznej, dlatego, że postanowiłam uczynić temat jej dorobku przedmiotem mojej pracy doktorskiej. No i okazało się to niezwykle przyjemne zadanie, bo wiązało się z odsłuchem materiałów radiowych, 212 ocalonych fonogramów z ponad 1000, które udostępniło mi Archiwum Polskiego Radia. Czyli ta historia, którą opisujesz w swojej książce, to jest też kawałek historii Polskiego radio. Opowiedz w takim razie, co w naszych przepastnych archiwach znalazłaś? Co to były za audycje? To były audycje, które były... Emitowane od 1948 do 1976 roku e, pod autorstwem Marii Wiman. E, te audycje e, emitowano raz w tygodniu. E, proszę sobie wyobrazić, że wszystkie przedszkolaki w piątek o godzinie 9.40 zasiadały do radiobiornika, zwanego przez te dzieci skrzyneczką, ragidiową albo magiczną skrzyneczką, i słuchały audycji muzykalniającej. E, tych audycji w, w tych latach wyemitowano ponad tysiąc, e, e, a ich odtworzenie e, w zasadzie polegało na tym, że raz, że mogłam odsłuchać fonogramy, które ocalały w archiwum Polskiego Radia. Natomiast... E, były publikowane również scenariusze audycji z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i były one dostępne na łamach wychowania w przedszkolu. Zatem moja praca polegała częściowo oczywiście na odsłuchu, ale także na prześledzeniu wszystkich opublikowanych konspektów z tych prawie 30 lat. Jestem pewna, że są wśród słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia ci, którzy pamiętają te audycje, a być może pamiętają ten sygnał. To przypomnijmy go sobie teraz. Thank you. Po usłyszeniu tego sygnału, panie przedszkolanki, wychowawczynie w przedszkolach i wszystkie przedszkolaki zbierały się w jednej sali po to, by uczestniczyć no właśnie w czym? W takiej lekcji, w zabawie? Czym były te audycje? To były rzeczywiście takie krótkie lekcje, trwały około 17 minut, ale one miały cechy słuchowiska. Dlatego, że częściowo polegało na niezwykłym w ogóle rozbudzaniu wyobraźni dzieci i punktem wyjścia dla tego twórczego procesu było wysłuchanie piosenki, albo wiersza, albo zabawa z tańcem ludowym. Wokół tego elementu budowano strukturę całej audycji, ale co ważne audycje były ze sobą połączone. Zatem wychowawczyni decydują, się do włączenia audycji jako takiego narzędzia dydaktycznego, musiała wejść w ten proces w, w takim przebiegu całego roku. Wiedza była utrwalana, piosenki były uczone z tygodnia na tydzień, zwrotka po zwrotce, tańce ludowe również były utrwalane. Zatem te audycje, poza prezentacją bardzo ciekawych muzycznych zagadnień, były istotnym narzędziem dydaktycznym, w którym właśnie taka zasada systematyczności od bliższego do dalszego była realizowana z takim dużym rozwiązaniem. Myślę, że żeby opowiedzieć szczegółowo o tych audycjach, o historii ich powstania i o samej Marii Wiman, e, warto nakreślić historyczne tło i opowiedzieć trochę o tej wspaniałej edukacyjnej misji Polskiego Radia powojennej. Radio było wszędzie, radło, radio niosło informacje, no i właśnie tę edukację. Ta misja Polskiego Radia związana jest przede wszystkim z procesem radiofonizacji szkół i przedszkoli. E, w sytuacji e, w powojennej, kiedy w zasadzie nie istniały placówki wychowania przedszkolnego. Nie istniały kadry przygotowane do prowadzenia zajęć, a już zwłaszcza zajęć muzycznych. Nie było instrumentów. Polskie Radio postanowiło wyjść z pomocą nauczycielom nie tylko muzyki, ale wszystkich przedmiotów. Zatem stworzono audycje dedykowane dla przedszkoli i audycje dedykowane dla szkół. Te audycje dla przedszkoli to były audycje muzykalniające, były też audycje literackie oraz przez pewien czas audycje ortofoniczne. Natomiast audycje dla szkół poza tymi zajęciami umuzykalniającymi, to były zajęcia z języka polskiego, fizyki, matematyki, geografii. Zatem można wyobrazić sobie, że istniała taka ramówka, dzięki której nauczyciele mogli włączyć audycje jako narzędzie dydaktyczne. Natomiast problemem było to, że większość tych placówek było niezradiofonizowanych. Zatem istniała niezwykła, ale szeroko zakrojona akcja radiofonizacji Kraju, To jest placówek przedszkolnych i szkół i ten proces trwał przez kilka lat, ale rzeczywiście wyposażono szkoły i przedszkola w radioodbiorniki, by ta edukacja zdalna mogła zaistnieć. O ile audycję literacką pewnie łatwiej nam, się, łatwiej nam sobie wyobrazić, o tyle to, jak zastosować rytmikę, czyli tą metodę muzycznej edukacji, wymyśloną przez Emila Rzeka-Dalkroza, już trudniej. To może zacznijmy od tego, że Maria Wiman, Stwierdziła, że ta metoda właśnie będzie idealna do zastosowania do tej zdalnej edukacji. Co wymyślił Jacques Dalcross i jak Maria Wiman przełożyła tę jego wiedzę na radiową audycję? Przede wszystkim. Celem tej metody jest rozbudzanie aktywności muzycznej dzieci poprzez ruch, czyli taką czynność im najbliższą. Dalkros mówił, że w zasadzie nasze ciało percepuje w pewien sposób rytm poprzez stukanie, klapanie, klaskanie, takie proste czynności, które dzieci wykonują dość bezwiednie. Wpisuje się w ogóle to w taką pedagogiczną ideę nauki przez zabawę, no ale punktem wyjścia była właśnie ta naturalna potrzeba ruchu u dzieci i tę potrzebę audycji, wydaje mi się, że w 100% dlatego że e, trzeba pamiętać, że kiedyś nauka muzyki wiązana była ze śpiewem. I większość przedmiotów e, muzykalniających nazywała się po prostu śpiew. E, tutaj e, okazuje się, że stworzono przestrzeń, w której dzieci mogły bawić się do muzyki, tańczyć, klaskać, śpiewać, realizować bardzo często złożone muzyczne zagadnienia poprzez ruch. Natomiast one w przebiegu roku szkolnego były bardzo ciekawie e, zaplanowane przez Marię Wiman. Ona rozpoczynała od powiedziałabym, muzycznych zabaw fundamentalnych. Jeżeli pomyślimy o zabawach fundamentalnych, które realizują dzieci najmłodsze, zabawa w akuku, w pojawianie się, wznikanie, to taką zabawą fundamentalną w pedagogice, w systemie Dalcroza jest zabawa na spostrzeganie tego, że muzyka się pojawiła. Na proste odwzorowywanie rytmu. I te rytmy komplikowały się w ramach przebiegu roku przedszkolnego. Wyjmowane były z piosenek, szukane gdzieś w splotach słów Wierszach, więc z tego, co dziecku bliskie, Maria Wiman potrafiła wyłuskać te aspekty związane z rytmiką, z melodyką, z dynamiką, z harmonią. To były dość pionierskie działania. Jak to było na świecie? Na świecie e, istniały przykłady wykorzystania zdalnie właśnie rytmiki i e, natrafiłam na ślady e, działalności e, dwóch pedagogzek. Pierwszą z nich jest Andriver, która tworzyła e, takie audycje w Londynie i e, one miały zasięg w Wielkiej Brytanii. E, a druga to Gel, która e, podobne audycje muzyka poprzez ruch e, stworzyła w Australii i te audycje były emitowane od 1935 roku aż do 59. Także tam e, ta historia audycji muzykalniejących e, też była bardzo długa. U nas te audycje pojawiły się już w 1948 roku, czyli tak naprawdę tuż po wojnie. Tuż po wojnie i początkowo były to e, audycje, które poddane zostały pewnym takim badaniom pilotażowym. 23 programy emitowano w warszawskich przedszkolach i sprawdzano w jaki sposób dzieci reagują na e, ten program. E, I okazało się, że muszą być spowiednione bardzo konkretne warunki. Jednym z nich było to, że dzieci lepiej reagowały na głos męski. Innym było to, że sala musiała być niemalże pusta, zatem, żeby nie było takich rzeczy, które dzieci rozpraszają. Sugerowano również, żeby audycja nie trwała dłużej niż 17-19 minut, bo dzieci tracą koncentrację, a także, żeby odbiorcami były te dzieci, które kształtują już uwagę dowolną, czyli dzieci 5- i 6-letnie. Zatem, dzieci 3- i 4-letnie rzadko były zapraszane do radioodbiorników, choć czasami, i to kilka razy w roku się zdarzyło, była taka audycja, bawią się z nami, Dzieci młodsze i wówczas trzy i latki również mogły w tych zabawach uczestniczyć. To proszę Państwa teraz będzie fragment audycji o baranku i zdecydowanie będzie to męski głos. Dzień dobry Pani. Dzień dobry dzieci. Chcę Was dziś zaprosić na wiosenny spacer, więc nie tracąc czasu stańcie parami przed Panią Wychowawczynią. Pierwsza para prowadzi dziarskim krokiem marszowym. La, la, la, la, la, la, jak to przyjemnie maszerować, słoneczko głaszcze nas po głowę. Wesołym blaskiem świeci, Posłonko lubi dzieci. Dzień dobry, słonko, jeśli chcesz, to na wycieczkę z nami śpiesz. Słoneczko, jeśli Trzymajcie się, przed nami rozciąga się rozległa polana, na której będzie można pobiegać wesoło. Gdy muzyka towarzysząca waszej zabawie umilknie, wtedy zatrzymacie się i uniesiecie obie ręce wysoko, wyciągając się w górę do słońca, które się do was tak miło uśmiecha. Zaczynamy zabawę od biegu w gromadce. Proszę. Nie powinienem słyszeć waszych kroków, bo przecież tłumię je mięciutka trawa. Zatrzymujecie się i obie ręce szerokim ruchem wznosicie do góry. Do słońca. Dobrze. W dalszej zabawie nie będę wam pomagał. Po zabawie chwila odpoczynku. Podejdźcie do głośnika i usiądźcie. Usłyszycie dziś piosenkę, której naukę rozpoczniemy za tydzień. Piosenka opowiada o baranku. Baranek biega na polance, żywi się trawą, pije wodę ze strumyka i bardzo sobie chwali takie życie. Jego wesołe beczenie, zdaje się mówić, to miło być barankiem. Być barankiem, wybiegam na polankę I biegam sobie ile chcę, kopytka niosą mnie Be, be, be, kopytka niosą mnie Be, be, be, kopytka niosą mnie Gdy pora na śniadanie, jem trawę na polanie Zajadam sobie ile chcę, baranek trawę je Be, be, be, baranek, trafę, je. Be, be, be, baranek, trafę, je. Dzieci, jestem pewien, że każdy z Was lubi także skakać po polanie, jak ten baranek. A może uda Wam się także naśladować jego beczenie, które w piosence brzmi tak. Be, be, be. Posłuchajcie jeszcze raz. Be, a teraz spróbujcie wszyscy, proszę. B, B, B. Teraz słuchajcie naszej piosenki z jeszcze większą uwagą, bo ilekroć odezwie się to beczenie, to i wy zabeczycie tak samo jak przed chwilą. B. Mam nadzieję, że na Państwa twarzach pojawił się uśmiech, a do tych z Państwa, dla tych z państwa, którzy do nas teraz dołączyli, przypominamy, rozmawiamy o książce zatytułowanej Rytmika weterze. Historia audycji umuzykalniających Marii Wiman autorstwa Katarzyny Foreckiej Waśko, która jest dziś naszym gościem. Kasiu, te piękne głosy, które słyszeliśmy przed chwilą, to Wiesław Machowski, a przy fortepianie Franciszka Leszczyńska. Franciszka Leszczyńska była kompozytorką, która od początku była związana z audycjami. Muszę powiedzieć, że wysłuchanie nagrań i jej akompaniamentów jest niezwykłą lek lekcją improwizacji. Te akompaniamenty często były niezwykle wysublimowane, skomplikowane, ale z drugiej strony ten muzyczny czas był tak wyliczony, by dzieci zdążyły ustawić się parami w kole, w gromadce, usiąść przy głośniku. E, także prawdopodobnie Franciszka Leszczyńska doszła do niezwykłej perfekcji, ale warto powiedzieć, że była też autorką e, wielu e, em, aranżacji do piosenek. Była kompozytorką, autorką muzyki do piosenek, które zamawiało Polskie Radio na potrzeby tych audycji. E, także była to też niezwykła misja, bo Polskie Radio stało się mecenasem Polski z piosenki dziecięcej. Mm -hmm. Także e, miała swój niezwykły udział. Natomiast Wysław Machowski był e, również od początku związany z audycjami i wydaje mi się, że jego ciepły głos z e, pięknym, ale przedniojęzycznym e, no jest e, no czymś niezwykle kojącym teraz dla naszego ucha. E, wysłuchaliśmy fragmentu audycji zatytułowanej w majowym słowach. E, i to jest audycja, za którą Maria Wiman otrzymała bardzo prestiżową nagrodę, nagrodę w Japonii, ale sama przyznawała, że to po prostu była pierwsza lepsza audycja, którą wysłała na ten konkurs, no a jednak okazało się, że zwycięska. Tak, to zwycięska audycja w 1966 roku nagroda Priża Pan trafiła właśnie do Marii Wiman. Natomiast tak powiedziała, że w zasadzie wybrała audycję pierwszą z brzegu, nie, długo się nie zastanawiając, ale wszystkie oferowały tak niezwykłą jakość, że wydaje mi się, że którejkolwiek by nie wysła, mogła byłaby laureatką tego konkursu. Maria Wiman, niezwykła postać. Skąd w niej ta pasja do tej misji, do umuzykalniania dzieci? Maria Wimman powtarzała, że najmłodszych powinni uczyć najlepsi. I myślę, że przyświecała jej gdzieś ta taka niezwykła myśl i misja. Natomiast gdybym miała szukać gdzieś w jej biografii e, takich istotnych punktów, w których ona mówi o tym, co ją kształtowało. Na pewno była to szkoła Janiny Mieczyńskiej, szkoła rytmiki i plastyki. Natomiast Maria Wimman, wspominając te zajęcia, które już później były zajęciami metodycznymi, powiedziała, e, że dzisiejsze zastępy rytmiczne pewnie zdziwi, że ona nie miały nie miały żadnych podręczników, a każda z nich miała wypracować swoją metodę nauczania w oparciu o swoje doświadczenia z rytmiką. I to jest bardzo dalekrozowskie podejście, dlatego że e, Dalkros nie zamykał swojej metody, on nie tworzył e, receptur, e, które można by stosować na zasadzie kopiuj i wklej. Ideą tej metody jest to, że współstanowi ją osobowość nauczyciela. Dlatego e, zajęcia rytmiki u każdego nauczyciela wyglądają inaczej, e, a ja również obserwując często zajęcia swoich koleżanek, wiele się od nich uczę, bo pewnych rzeczy nigdy nie zrobiłabym tak jak one. Robię je inaczej, ale jest to niezwykle wzbogacające. I myślę, że Maria Wimian miała w ogóle takie niezwykłe wyczucie. A druga rzecz to wpływy pedowskie, czyli te, które były związane z postacią doktora Aleksandra Landego i osób, które właśnie w ramach robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wokół siebie na warszawskim Bożu gdzieś ogniskował. On Stworzył takie e, bardzo twórcze środowisko pedagogów, bardzo związanych e, z takim rozwojem dziecka i takimi pojawiającymi się wówczas właśnie trendami i... E, myślami wokół e, rozwoju twórczego dzieci. I myślę, że to środowisko miało też na nią niezwykły wpływ. E, I natrafiłam też na informację, że na przykład e, doktor Landy, który był lekarzem, e, podsyłał jej dzieci z różnymi e, problemami e, i ona prowadziła też rytmikę indywidualnie, próbując w jaki sposób ta metoda może być zastosowana w terapii. Prowadziła też rytmikę w szkole teatralnej, prawda? To jest bardzo ciekawy wątek, że ta metoda tam się przyjęła i okazało się, że jest aktorom, aktorkom bardzo potrzebna. Tak, jej poprzedniczką była właśnie wspomniana Janina Mieczyńska. Natomiast y, na początku Maria Wimman przychodziła zastępować e, e, profesorą Mieczyńską, a z czasem e, sama zajęła w szkole e, teatralnej jej miejsce. E, zresztą e, bardzo e, podoba mi się e, cytat, który e, ona z lubością powtarzała, że profesor Aleksander Zelwerowicz przychodził do niej na zajęcia, bo mówił, że kiedy obserwuje studentów, to zajęcia rytmiki pozwalają mu zobaczyć, jak oni mają umeblowaną głowę. A, to bardzo co byłabym. pokazuje, że w zasadzie to było taki bardzo holistyczny, Zajęcia. To teraz inny cytat od innego profesora, mianowicie Aleksandra Bardiniego. Pozwól, że zacytuję fragment Twojej książki. Samo wprowadzenie rytmiki do programu zajęć studiów aktorskich było niezwykle nowatorskie, co Aleksander Bardini komentował następująco. Jeszcze przed moim wstąpieniem w roku 1932 na Wydział Aktorski Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej rytmika było to coś niemal egzotycznego. Jeśli ktoś się tego uczył, to chyba jakieś panny. Mężczyznom zaś w ogóle nie przychodziło do głowy, że mogliby się czymś takim zajmować. Zajęcia te spowodowały, że uznaliśmy rytmikę za bardzo ważną i potrzebną w naszej pracy. Czy tak jest do teraz? E, tak, rytmika nadal jest e, przedmiotem, e, e, jakby obszarem nawet powiedziałbym kształcenia aktorów, ale również tancerzy. Stąd też moja praca w szkole baletowej. E, jest to przedmiot, który e, ma... E, na taki ogólny i harmonijny rozwój, ale też na zupełnie inną percepcję muzyki, w której y, ważna jest twórcza aktywność, improwizacja. Y, także wydaje mi się, że to są takie elementy, które rzeczywiście y, w takiej y, zawodowej pracy i tancerze, jak to, że mogą wykorzystywać. Sądzę, że y, Maria Wiman nie była jedyną osobą, która te audycje przygotowywała. Istniał cały zespół, a być może nawet y, cała redakcja, która czuwała nad tymi jakże ważnymi audycjami owszak stworzyć audycję dla najmłodszych, to nie było byle jakie wyzwanie. Nad czym czuwała redakcja audycji przedszkolnych. Redakcja audycji przedszkolnych była częścią w ogóle wielkiej audycji, wielkiej, wielkiego takiego obszaru, który zajmował się audycjami dla dzieci, młodzieży i audycjami teatralnymi. I w zasadzie Maria Wimman pisała scenariusz audycji. Jak już wiemy, ona ich nie prowadziła, choć zachowały się audycje, w których możemy usłyszeć jej głos, kiedy przybywała gościnnie wraz z dziećmi z przedszkola na warszawskim Żoliborzu. Natomiast proces był dość skomplikowany. Maria Wiman wspomina tak, że kiedy u niej spadały jesienne liście, to pisała o wzrastających wiosną kwiatach. I tworzyła audycję, kiedy nie było piosenki, która spełniałaby jej oczekiwania. Polskie Radio zamawiało tę piosenkę u, u polskich wieszczy i kompozytorów i z trzymiesięcznym wyprzedzeniem konspekt tej audycji publikowany był w wychowaniu w przedszkolu. To trzymiesięczne wyprzedzenie było związane z tym, że nauczyciel musiał wiedzieć wcześniej, jak włączyć audycję do swojego programu dydaktycznego. Zatem w miesięcznikach z stycznia czytaliśmy o tym, co będzie się działo w kwietniu czy w marcu, co wydaje mi się być bardzo dobrym pomysłem. Natomiast oczywiście y, były tutaj y, różne zasoby uruchamiane, y, bo przecież audycje były podzielone na cykle i wydaje mi się, że w ogóle warto wspomnieć, że początkowo rzeczywiście m, przez kilka lat nazywane były tylko audycjami rytmicznymi, ale w związku z tym, że właśnie one bardzo wyprzedzały myślenie i w zasadzie y, mówiło o muzykalnieniu jako takim y, narzędziu pomagającym w y, edukacji zintegrowanej, to Maria Wimman podzieliła je na cykle. I te cykle brzmiały następująco. To były to oczywiście zabawy rytmiczne i one najczęściej pojawiały się w Eterze. Ale poza tym było z wierszem i piosenką, bawią się z nami goście z bajki oraz nasze przedszkolne tańce i w naszej orkiestrze. I muszę powiedzieć, że jednym z moich ulubionych cyklów były właśnie audycje Bawią się z nami goście z bajki, bo to była opowieść ruchowa o tym, czego dzieci wysłuchały kilka dni wcześniej w ramach audycji literackiej. Czyli te audycje też się dzięki temu łączyły. Zatem jeżeli wysłuchało opowiadania Heleny Bechler, to później ono było transformowane w opowieść ruchową, w której dzieci brało udział. Zatem e, wydaje mi się, bardzo ciekawa ta łączność pod, między niektórymi działami, no ale też właśnie audycje, e, w których korzystano z polskich tańców ludowych. No właśnie, jak te audycje e, wyglądały, jak e, uczono tańca w eterze, e, posłuchajmy, a za chwilę Katarzyna opowie nam, jak to było. Wkrótce dni morza. Pewnie będziecie z panią rozmawiały o naszym Morzu Bałtyckim, o statkach morskich, o pracy marynarzy i rybaków. Dlatego dziś chciałbym przenieść się z wami na ziemię kaszubską, bo stąd już do morza jest bardzo blisko. Ludność tam zamieszkała to Kaszubi. Mają oni dużo piosenek i tańców. Jednego z nich będziemy się dziś uczyli. Jest to starodawny taniec Szewc. Posłuchajcie. Dokładniej poznacie każdą z trzech części tej melodii. Oto pierwsza. Zastanówcie się, jak możemy ją określić. Kto zgłasza się do odpowiedzi? Posłuchajcie, co powie Adaś. Że spokojna i taka młynna. Aha, płynna. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo dobrze. Tak, Adaś ma rację. Ta część melodii jest spokojna i płynna. Chociaż dzisiaj buty kupujecie szyte w fabryce na maszynach, podczas tego tańca będziecie naśladowały nawijanie dratwy, czyli bardzo mocnej nici używanej kiedyś, dawno temu, do ręcznego szycia butów. Piękne Opowieści, tańce kaszubskie, ale też i inne tańce ludowe, jak ważny był taniec, ale też śpiew, o czym za chwilę w tych umuzykalniających audycjach. Taniec towarzyszył dzieciom stale i one oczywiście przejawiały się w różnych formach. Często to były tańce do piosenki, często to były jakieś formy improwizacji ruchowej. Natomiast tańce ludowe, które prezentowała Maria Wimman, to w zasadzie powiedziałabym zupełnie inny rozdział tych audycji. Ja liczyłam te tańce, ich opracowano Ponad 30 i one reprezentowały niemal wszystkie regiony. Natomiast bardzo ciekawą ideą w ogóle istniał katańca z głośnika. No, przecież trudno nam w ogóle sobie wyobrazić e, coś takiego, a jednak e, tutaj Marii Wiman przed pomocą niezwykły ład i porządek i to, że była mistrzem metodyki. I e, słuchaliśmy początku audycji, e, w której dzieci od początku wiedzą, gdzie są. Proszę zwrócić uwagę, że przecież od razu wiemy, że kaszuby są nad morzem. Wiemy, jak nazywa się taniec, ale wiemy tak, że, że on jest zbudowany z kilku części. I tak w zasadzie zaczynała się każda audycja. Nie można nauczyć się tańca, nie znając budowy utworu, nie wiedząc, że części mogą być naprzemiennie szybkie, wolne, skontrastowane ze sobą. Więc za każdym razem nauca. tańca towarzyszyło wysłuchanie tańca, wydzielenie i zrozumienie jego części, opowieść o regionie, do którego nas audycja zabiera, często też przywołanie słów czy gwary z tego regionu, a następnie przejście do nauki. I tutaj zgodnie z zasadą stopniowania trudności, najpierw nauka kroku podstawowego, próba łączenia go z innymi elementami, figurami, w wolnym tempie, w tempie szybszym, indywidualnie, zbiorowo. Zatem wydaje mi się, że ta nauka, która trwała rzeczywiście całą audycję 15-16 minut. Ona pozwalała dzieciom na bardzo spokojne i rzetelne wykonanie tych kroków tanecznych. Warto zaznaczyć, że one były uproszczone, że te e, tańce zachowywały swój charakter, czy jakiś taki ważny element. W przypadku szewca będzie to ten właśnie ruch naciągania dratwy, ale te elementy, które mogły być uproszczone, były upraszczane. E, I Maria Wimman później e, te tańce publikowała w swoich książkach e, i możemy teraz zajrzeć do jej publikacji Polskie Tańce lub czy tańce innych narodów, bo te tańce też się pojawiały. Tańce rumuńskie, węgierskie, francuskie, szwedzkie. A czym były ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne? -in to są e, ćwiczenia, które są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla metody Milarza Kroza. One powaga, polegają na e, pewnego rodzaju stymulacji układu nerwowego. To znaczy, że dzieci e, m, wykonują e, pewne czynności na określone hasła. One muszą je zapamiętać. Są to ćwiczenia zatem na zatrzymanie i pobudzenie ruchu. Wymagają one bo przede wszystkim poczucia pulsu muzycznego, dlatego że wykonywanie tych ćwiczeń, haseł, zadań wymaga osadzenia w muzycznym pulsie. Zatem to są ćwiczenia szybkiej reakcji słuchowo-ruchowej. One mają niezwykłą wartość diagnostyczną, dlatego że dzieci, które nie radzą sobie z tymi ćwiczeniami, to znaczy, że ta odpowiedź pomiędzy sygnałem słuchowym a odpowiedzią ruchową organizmu w jakiś sposób jest opóźniona, więc możemy zakładać że gdzieś na wejściu albo w, w takiej e, e, koordynacji ruchowej gdzieś jest jakaś przeszkoda. Także to są ćwiczenia, które e, obecnie traktowane są jako e, bardzo ważne narzędzie diagnostyczne. Czy wiemy, jaką popularnością cieszyły się te audycje? Czy przedszkolaki dzieci lubiły w nich uczestniczyć? Dzieci traktowały w owym czasie e, radio jako swój autorytet i e, niestety nie ma badań, ile dzieci w ogóle objęto e, e, tymi audycjami. Wiemy, że było e, bardzo wiele zradiofonizowanych w przedszkoli. Natomiast, co ciekawe, radio prowadziło niezwykle ożywioną korespondencję i z wychowawczyniami przedszkoli, e, ale też Maria Wiman jeździła i obserwowała audycje w wielu miejscach Polski. E, I właśnie w jej relacjach i w relacjach listownych, które były publikowane, w wychowaniu w przedszkolu e, pojawiały się właśnie takie głosy, w których nauczyciele mówili, że te audycje są utęsknieniem, że nie posiadają żadnych instrumentów ani muzycznych, ani pianina, że w ich przedszkole jest w czasie rozwoju, tak to nauczycielki określały i że właśnie te audycje są dla dzieci takim e, wyczekanym momentem w tygodniu. Natomiast Maria Wimman często relacjonowała, że dzieci mówiły, ale w radiu mówili, że nie wolno się pchać, więc ty się nie pchaj. W związku z czym e, rzeczywiście ta pozycja radia jako pewnego rodzaju autorytetu e, pokazuje, że z dużym zaangażowaniem dzieci w wieku przedszkolnym reagowały na e, to, co oferowało Polskie Radio. To było też wyzwanie dla wychowawczyń, prawda? Przecież musiały mieć określoną wiedzę, wyobraźnię, czy znać choćby podstawy tańców ludowych na przykład, żeby uczestniczyć również w tej audycji, być takim no, łącznikiem między radiem a tymi maluchami. Ja myślę, że radio właśnie miało taką podwójną e, misję, dlatego że nauczycielki uczyły się razem z dziećmi. One oczywiście mogły przeczytać sobie konspekt, przygotować się, ale w przebiegu roku szkolnego podejrzewam, że nabierały niezwykłej wprawy we współprowadzeniu audycji. One były łącznikiem między dziećmi a radioodbiornikiem, ale myślę, że z tych audycji też bardzo wiele się uczyły. Co ciekawe, Polskie Radio emitowało też audycje dla wychowawczyń przedszkoli. Jak korzystać z audycji radiowych? Więc one mogły również z tej wiedzy korzystać. Stać. Publikowano poradniki metodyczne, jak włączać właściwie je do pracy dydaktycznej, a Maria Wiman publikowała nawet takie ciekawe artykuły, w których instruowała, jak robić w zeszycie tabelki i sobie zapisywać właśnie ćwiczenia, jak prowadzić taki swój własny, powiedziałabym, kajecik do audycji radiowych. A latem odbywały się kursy dla wychowawczyni przedszkoli, więc miała też baczenie na to, żeby czasem w międzyczasie je doszkolić. I też kolejna pioniera i piękna inicjatywa, czyli Płytoteka Dziecięca. To też jest inicjatywa Marii Wiman? Płytoteka Dziecięca, powiedziałabym, że jest inicjatywą Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i Polskiego Radia, a te materiały radiowe również były w niej publikowane. Płytoteka dziecięca, czy płytoteka dla przedszkoli była wydawana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne dla szkół i dla przedszkoli. Więc w zasadzie to były takie, takie dwie odnogi. Natomiast te płyty, które były produkowane dla przedszkoli opiewały nie tylko w piosenki radiowe, ale też w akompaniamenty. Akompaniamenty do marszu, akompaniamenty do biegu, proste Krakowiaki, piosenki radiowe. Zatem w zasadzie wychowawczyni mogła w pewien sposób kontynuować dzięki odtworzeniu tej płyty tę muzyczną podróż, której początkiem i tym pierwszym ogniwem była audycja muzykalniające. Te audycje emitowane były bardzo długo, do lat 70., prawda? Więc to możemy powiedzieć, że no i dziadkowie, rodzice, wnuki. To był taki korowód taneczny, zresztą mam teraz przed sobą właśnie yy, taki cytat. Maciej Kwiatkowski yy, pisał o audycjach Marii Wiman w ten sposób. Prowadziła jedyny w swoim rodzaju korowód taneczny, w którym w wieku przedszkolnym tańczyli kolejno dziadkowie, rodzice i wnuki, a przy głośnikach radiowych co piątek przez 27 lat ruszało do tańca pod jej przewodnictwem, skromnie licząc 300 tysięcy par w 9 tysiącach zradiofonizowanych przedszkoli. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy znali te same piosenki te same tańce, jakaż to musiała być zabawa, gdy dzieci z różnych miast spotykały się latem nad Polskim Morzem i znały dokładnie ten sam repertuar. I z jednej strony możemy mówić o pewnej unifikacji treści kształcenia, a z drugiej strony e, o takim materiale do wspólnej zabawy, który gdzieś te dzieci integrował. Mówiłyśmy już o y, tańcach ludowych i o tym, co było wykorzystywane w danej audycji. Wspominałaś o tym, że były one połączone też na przykład z audycjami literackimi. No to teraz fragment takiej audycji, która jest zabawą z wierszem. Dzień dobry pani. Dzień dobry dzieci. Chyba wszystkie wiecie, że miesiąc, który teraz mamy, to wrzesień. Pięknie jest we wrześniu. Puste już pole, pełno w stodole, Bo zrzęty kłos, bo zrzęty kłos. Między brzozami, między białymi, Liliowy wrzos, liliowy wrzos. Hej, borowiku w kapelusiku, Gdzie ja mam iść, gdzie ja mam iść? Czy cię ukrywa gałąź świerkowa, Zielony mech, czy zwiędły liść? Wrześniowe lasy, złote ściernisko, pajęcza nić, pajęcza nić. Hej, borowiku w kapelusiku, przestań się kryć, przestań się kryć. A teraz zapraszam na jesienny spacer. Ustawcie się parami przed panią. Tak jak leśne echo, będziecie powtarzały fragment wiersza. Proszę przy tym rytmicznie klaskać. A więc uwaga! Liliowy wrzos, liliowy wrzos. Liliowy wrzos, liliowy wrzos. I znowu możecie poskakać. Zatrzymajcie się. Zielony mech, czy zwiędły liść? Proszę powtórzcie. Zielony mech, czy zwiędły liść? No i pięknie, wszystkie przedszkolaki powtórzyły. Dobra zabawa, ale jednak nauka metrum, no i cała rytmika w tym zawarta. Tak, ten wiersz yy, w Stefanii Szuchowej posłużył Marii Wiman do wprowadzenia dzieci do zagadnień metrum ósemkowego, dokładnie tutaj sześć ósmych. Zatem to echo rytmiczne, które one wykonywały, to były takty ósemkowe. I rzeczywiście później one znajdują swoją kontynuację w audycji. Później oczywiście można to zagrać na instrumentach, poimprowizować, zaśpiewać, ale podoba mi się zawsze w tych audycjach ta idea, by łączyć różne zagadnienia rytmiczne z pięknym języka. To, że my w wierszu jesteśmy w stanie wysłuchać metrum, akcenty. E, to w jaki sposób ten tekst jest przeczytany i że dzieci w sposób naturalny, przynajmniej tak wierzę, próbowały e, ten wiersz czytać, czy chociaż jego fragmenty powtarzać? Uczysz rytmiki w Szkole Baletowej imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Zastanawiam się, na ile twoja praktyka, twoja metoda nauki dzieci rytmiki zmieniła się pod wpływem lektury tych słuchowisk, tych audycji radiowych. Na ile korzystasz też z tego, co wypracowała Maria Wiman? Ja myślę, że to była jedna z piękniejszych lekcji rytmiki, jakie w życiu odbyłam. Słuchanie audycji i próba zrozumienia takiego konceptu Marii Wimman, który no teraz jest oczywiście bardzo znany, żeby integrować różne takie treści kształcenia, ale żeby myśleć, że dzieci wychowuje się przez muzykę, że umuzykalnienie to nie jest nie tylko nabywanie muzycznych umiejętności, ale to jest taki indywidualny rozwój każdej osoby, że to, czy będę potrafiła to metrą ósemkowa wyklaskać, czy nie nie ma dla mnie większego znaczenia. Natomiast próba wchodzenia w muzykę i zrozumienia wydaje mi się być y, takim elementem, który bardzo mi przyświeca. Natomiast ja... Y słuchając tych audycji, pracowałam równocześnie e, cały czas w przedszkolu i muszę powiedzieć, że większość tych zabaw, których wysłuchałam sobie w nocy, realizowałam potem z dziećmi następnego dnia. I to, czego najbardziej się nauczyłam, poza samą metodą i sposobem jej rozwijania, to sposób mówienia do dzieci. E, dlatego, że ja nie uważam, by dzieci na przestrzeni tych lat bardzo się zmieniły. One mają niezwykłą potrzebę słuchania opowieści im bardziej barwnie rysuje im świat i mniej myślę o tym, że stratą czasu jest rozbudzanie ich wyobraźni, tym z większym zaangażowaniem one wchodzą w ten świat, który ja muzyką przed nimi otwieram. Dlatego zawsze staram się, by pięknym akompaniamentom, pięknym piosenkom towarzyszyło też piękno mojego słowa, o które cały czas staram się dbać. I wydaje mi się, że to jest taka y, niesamowita nauka, bo my na zajęciach bardzo się często spieszymy, a w audycjach Mary Wimman, które trwały tylko 17 minut i wydają mi się czasami strasznie wolne, to kiedy spisywałam sobie zabawy i to, co ona osiągnęła i zrobiła w ramach tych 17 minut, to zawsze było 5 albo 6 konkretnych zabaw. Dwie minuty na jedną zabawę, to jest naprawdę całkiem niewiele. Zatem e, właśnie takie poczucie spowolnienia, ale też e, mówienie do dzieci, które jest takie metaforyczne, a jednocześnie wymagające i konkretne. To zestawienie w zasadzie dwóch funkcji językowych w audycji było dla mnie czymś niezwykłym. Był wiersz, były tańce ludowe, była literatura. Masz jeszcze przykłady jakichś zabaw, jakich ćwiczeń, które były wykonywane i które również teraz sprawdzają się na takich zajęciach z najmłodszymi. Przykłady ćwiczeń. Bardzo podobały mi się te audycje, które miały realizować pewne takie założenia, Programowe, czyli e, taki temat roczny, który był w przedszkolu. Zatem jeżeli tematem rocznym wyznaczonym wówczas przez Ministerstwo Oświaty było mierzenie i liczenie, to wówczas tych elementów w audycjach było bardzo dużo. I to, że dzieci uczyły się, e, że jeżeli e, mówią siedmioro, to w grupie muszą być dzieci chłopcy i dziewczynki. A jeżeli siedem, to e, siedmiu, przepraszam, to siedmiu chłopców, a siedem to siedem dziewcząt. Więc e, właśnie próby przy i łączenia różnych obszarów edukacji dziecka i to, że je można nieustannie w ramach audycji przemycać. I myślę, że to jest też taką treścią moich zajęć na uniwersytecie, że podczas zajęć właśnie z metodyki wychowania muzycznego, które prowadzę ze studentami, to zawsze każde ćwiczenie pokazuje tak jak Maria Wimman, ale jeżeli uczycie o metrum, to uczcie ich o tym, jakie są rodzaje drzew, bo klon będzie jedną miarą, ale Modrzew też będą dwie. Żeby właśnie umieć łączyć te e, treści związane z matematyką, z otaczającym e, światem przyrody, ale też z pięknem polskiej przyrody, które Maria Wimman potrafiła gdzieś wyłuskać i koncentrować dzieci na opowieściach o kroplach porannej rosy, e, o szeleście liści e, i o pięknie otaczającej jej polskiej natury. I myślę, że to była też taka nauka patriotyzmu, która polegała właśnie na założeniu od bliższego do dalszego, że pokochajmy polską przyrodę, pokochajmy polskie tańce ludowe, a może gdzieś na końcu Pojawi się hymn, który jest dla dzieci już troszeczkę dalszym konceptem niż to, co im najbliższe. Audycje Mary Wiman emitowane były na antenie Polskiego Radia w latach 1948-1976. Najpierw w programie pierwszym, ale potem w programie drugim. Kiedy to się wydarzyło? W 1950 roku zostały audycje przeniesione na pasmo drugie. Natomiast znalazłam informację, że one też wróciły do programu pierwszego, dlatego, że zarówno szkoły i przedszkola miały trudności z odbiorem radiowej dwójki, bo nadawała na falach krótkich jeszcze wówczas, a dopiero później później na falach długich. W związku z czym wydaje mi się, że był moment, w którym e, nawet symultanicznie te, e, te programy były emitowane. W 76 roku rzeczywiście Maria Winman rozstała się z Polskim Radiem, ale to nie był koniec tych audycji. Prowadziła je Barbara Bernacka i też Urszula Smoczyńska. Natomiast takim momentem, który wydaje mi się był tym momentem naturalnego przejścia było pojawienie się domowego przedszkola, czyli programu z którego ja korzystałam ja jako również. wychowanka przedszkola numer 6 w Pile i bardzo dobrze pamiętam moment, kiedy zasiadałam wówczas nie do radiodbiornika, ale do, do telewizora i te tam e, pani Urszula Smoczyńska-Nachman prowadziła zajęcia e, inspirowane przede wszystkim e, oparte o metodę Karla Orwa. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Czy to będzie być może kolejny etap Twoich badań? Nad czym teraz pracujesz? Bo w książce zatytułowanej Rytmika w Eterze. Historia audycji umuzykalniających Marii Wiman skupiłaś się na tych najmłodszych, czyli na przedszkolakach, na audycjach muzycznych dla y, przedszkoli. Może teraz czas na ciąg dalszy i na starszaki? E, bardzo chciałabym e, dotrzeć do materiałów radiowych, które były publikowane dla szkół podstawowych. E, w zasadzie emitowano cykle w podziale dla pierwszej, drugiej, a potem trzeciej i czwartej klasy. I dla pierwszej i drugiej to było z piosenką Jest nam wesoło oraz dzieci słuchają muzyki. Czyli to były audycje, które po pierwsze uczyły oczywiście śpiewu w ramach cyklu piosenkowego, ale też uczyły już e, słuchania i percepcji muzyki w ramach cyklu drugiego. A trzecie i czwarte klasy miały zajęcia u uczymy się śpiewać oraz gawędy muzyczne i pieczę nad tymi wszystkimi programami e, miał Lech Miklaszewski, który też opiekował się e, wydawnictwem e, piosenki radiowe przedszkolaków i piosenki radiowe dla szkół, e, które wychodziły spod jego ręki. E, zatem myślę, że to też bardzo ciekawy rozdział e, historii polskiej radiofonii. Na zakończenie zapytam cię, dla kogo jest twoja książka? Pisała się z myślą o nauczycielach, czy z myślą po prostu być może o opiekunach, o rodzicach, bo tutaj też jest dużo metodologii, dużo takich bardzo praktycznych wskazówek. Myślałam przede wszystkim e, o osobach, które realizują jakiekolwiek zajęcia umuzykalniające z dziećmi e, i nauczycielach wychowania przedszkolnego. Zatem e, myślę, że to może być bardzo ciekawa lektura dla e, adeptek rytmiki, e, które kształcą się na akademiach muzycznych i może to stanowić no, niezwykłe wzbogacenie ich wiedzy, zwłaszcza jeżeli sięgną do tych konspektów publikowanych w wychowaniu przedszkolu, bo myślę, że to jest e, niezwykła skarbnica wiedzy. Natomiast e, bardzo bym chciała, żeby nauczyciele wychowania przedszkolnego e, gdzieś mieli tę świat że muzyka nie jest przedmiotem, tylko ona jest w zasadzie treścią życia przedszkola. Nie wyobrażam sobie przedszkola bez piosenki, bez wiersza i tak jak takie wychowanie estetyczne, które gdzieś towarzyszyło tym koncepcjom rodzącej się też edukacji muzycznej, w drugiej połowie XX wieku mówiło o wychowaniu dzieci jako odbiorców kultury i myślę, że to też taka myśl mi przyświecała. Pięknie dziękuję za tę opowieść o Marii Wiman. Państwu polecamy serdecznie książkę Rytmika w Eterze. Historia audycji umuzykalniających Marii Wiman, wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, autorką tej książki i naszym gościem jest Katarzyna Forycka-Waśko. Pięknie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Dziękujemy pięknie. Do usłyszenia. Autopromocja